fakta program o zjawiskach, o zjawiskach, zjawiskach zrealizm, Anomalnych i, i niezwykłych Zapraszamy Do słuchania Witam Państwa w Infrafaktach Czyli cyklicznym programie Poświęconym najnowszym doniesieniom O zjawiskach paranormalnych i niezwykłych Mówi Michał Kuśnierz Z portalu infra.org.pl A razem z Wnejśpiewicielem Wiaź Witaj Piotrze Witam. Nasz program nie tylko stara się prezentować szczegóły doniesień o zjawiskach niezwykłych, ale również analizuje je z pewną dozą zdrowego rozsądku. Dzisiaj będziemy mówić o zagadkowych żelowych kulkach, które miały spaść w Bornemouth, o dziwnym znalezisku na Bałtyku oraz o scenach rodem z horroru, które rozegrały się w Kraśniku. Na początku tygodnia BBC poinformowało, że 26 stycznia w Bornemouth Wielkiej Brytanii, na Ziemię spadł bardzo, bardzo dziwny opad atmosferyczny. O tym, że z nieba zgradem spadają zagadkowe niebieskawe kuleczki, poinformował Steve Hornsby, były to bardzo delikatne, niewydzielające żadnego zapachu grudki żalowatej substancji. Eksperci stwierdzili, że mogły być to jajeczka morskich bezkręgowców. W rzeczywistości jednak przypomniano sobie o wielu innych tego typu przypadkach odnotowywanych na wyspach brytyjskich. Zjawisko to określa się czasem mianem Gwiezdnej Galarety. W przeszłości odnotowano wiele przypadków, kiedy na przykład w czasie deszczu, meteorologii, grudy podobnych substancji spadały na ziemię. Wielu uczonych sugerowało, że ta gwiezdna galareta ma właśnie meteorytowe pochodzenie była to substancja bardzo ulotna, często obrzydliwym zapachu. W przypadku z Bordemot mieliśmy jednak najpewniej do czynienia z czymś innym, bo jak pamiętamy, była to substancja bez zapachowa, niektórzy sugerowali, że są to nawet jakieś tam odpady wyrzucone z samolotu. Jednak być może ta teoria o jajeczkach, jakichś stworzeń przyczepionych do nóg ptaków, nie jest tak szalona. Tak, a wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o tzw. anomalnych deszczach, odsyłam do książek słonego Charlesa Forda. Z tego, co pamiętam, to najsłynniejszy przypadek upadku takiej właśnie galarety, o której wspomniałeś, w Polsce. Miał miejsce w 1914 roku w Blachowni koło Częstochowy. Ale powrócimy może teraz do sprawy, o której kiedyś mówiliśmy, a o której przypomniał niedawno CNN. Otóż latem ubiegłego roku wspominaliśmy o szwedzkich nurkach, którzy odkryli na dnie Zatoki Botnickiej zagadkowy obiekt. Co wiadomo w tej chwili na ten temat? Wiadomo właściwie niewiele. Firma... Petera Lindberga, który specjalizuje się w poszukiwaniu morskich skarbów i przeczesywaniu wraków, odnalazł na dnie Bałtyku dwie dziwne koliste struktury. O tym poinformowało właśnie CNN. Z tego powodu o tym mówimy, bo w internecie nagle zrobiło się o tym bardzo głośno. Szwedzi twierdzą, że nie wiedzą czym są te obiekty lub struktury. Mogą być śladami po zatopionych obiektach. Natomiast od razu zaczęto sugerować, że jeżeli coś leży na dnie morza, jest okrągłe i tajemnicze i niewiadomego pochodzenia, to może być to UFO. Oczywiście nikt realnie nie potwierdza, że coś takiego wchodzi w grę. Lindberg z kolei potwierdził, że obiekty te czymkolwiek są będą bardzo trudne do wydobycia, będzie to kosztowne. no Mam nadzieję, że kiedyś się dowiemy, a o tej sprawie będziemy jeszcze informować, jeżeli tylko pojawią się jakieś nowe fakty. Tak jest z pewnością, ale może przejdźmy do kolejnej sprawy który opisał Dziennik Wschodni. Okazuje się, że pod koniec roku w jednym z gimnazjów w Kraśniku miało dojść do scen niczym z filmu Egzorcysta. Jeden z uczniów miał doznać na lekcji ataku złego ducha, po tym jak rzekomo eksperymentował z czarną magią. Co ciekawe, parę dni później to samo dotknęło drugiego słowców. Dziennik Wschodni twierdzi, że podczas pierwszego ataku dziecko wiło się, szamotało i mówiło w nieznanym języku. Ponoć miotało też przekleństwa. Całe szczęście, że pod ręką był ksiądz, który postanowił rozprawić się z Satanem. Zapewne był to katecheta. Stwierdził on potem, że chłopak został odwieziony do egzorcysty, który tam na miejscu rozpoznał, że ma do czynienia ze złym duchem. Gazeta twierdzi także, że chłopcy bawili się w domu w wychodzenie z ciała, w wyniku czego opętali już szatan. No z tego co wiemy to praktyki wychodzenia z ciała, czyli tak zwane OB. nie mają jednak nic wspólnego z tym, co określa się mianem czarnej magii, no chyba, że patrzymy na wszystko z punktu widzenia kościoła katolickiego, który za przejawy satanizmu uznaje Harego Pottera, czy pacywkę. No tak, ale jednak zastanawiam mnie, to co mogło się stać z chłopcami, bo przecież że to był fakt. Jeśli rzeczywiście próbowali technik OBE, mogli wprowadzić się w stany przypominające hipnozę, stąd ich dziwne zachowanie. Jestem ciekaw, czy chłopców przebadano pod względem obecności substancji, na przykład psychoaktywnych. No zawsze to lepiej zgonić winę na szatana niż na inne problemy. Tak, możemy też stwierdzić, że ostatnimi czasy kręgi katolickie bardzo propagują ideę egzorcyzmu. W Polsce działa bardzo dużo kapłanów lub ludzi świeckich zajmujących się właśnie czymś takim. W rzeczywistości egzorcyzmy są jednak formą bardziej brutalnej psychoterapii. Księża twierdzą, jak ten ksiądz z przypadku Kraśnickiego, że są w stanie rozpoznać i odróżnić przypadek opętania od na przykład choroby psychicznej. W rzeczywistości jest to jednak niemożliwe. Niekiedy też odwołują się oni do przypadków bardzo drastycznych, mówiąc, że jakiś tam opętany wymiotował żeletkami lub lewitował. Tak naprawdę są to jednak katolickie mity mające wzbudzić ludzie przerażenie i strach przed satanem, dlatego, że no, nigdy nie spotkałem się z wiarygodnym przypadkiem opisanym przez jakąś osobę z zewnątrz w sposób obiektywny, który mówiłby właśnie o takich dziwnych zjawiskach towarzyszących rzekomemu opętaniu Tak, a ja przypomnę tylko, że o tych sprawach, o których dzisiaj mówiliśmy możecie Państwo przeczytać na portalu infra.org.pl Zachęcam także do komentowania na naszym forum oraz na koncie na Facebooku. Zapraszam także do odwiedzenia Radia Paranormalium jedynej stacji w Polsce poświęconej w 100% zjawiskom właśnie paranormalnym. Dziękuję Piotrze za udział Ja również dziękuję Zapraszam do kolejnego wydania Infrafaktów. Dziękuję.